Znowu wejdę, zatańczę z werblem, podpalę beat, krzyczę Mayday. Na linii frontu jak N.C.R.I.N. Angela Merkel składa ofertę, Putin drzwi jak z Facebooka idę. wejście od górnych sił, ha? wszyscy mają smartfony i wierzą w mrzonki. Potem myślą, że mrożek to mrożonki. Noszą w kieszeni noże, chodząc po dworze, tulić hajs do ich bożek, wierzą w nowe porządki. Mnożę flow, nie najgorzej przeplatam wątki. Każdy orze jak może pilimy grządki Jaki wspólny korzech kochano grządki, A hymn Polski śpiewają dziś zarządki Dobre złego początki, Bije piątki z kuplami Tak przeminęły piątki z latami Godnie z nami czytaj między wierszami Rymy krążą, na to siedlami, razem z mewami Wiem, tamten czas minął bezpowrotnie Tak to wszystko dzieje się naprawdę niestety Na nim na ciekawość się nie udła Tylko się nie udła Minął bezpowrotnie to wszystko dzieje się naprawdę niestety Na szkoła pa, pa, pa, pa, pa, Pamiętam to dobrze i Ci się podziało to szczęście i bez troska Reporta z linii frontu jak Anna policjawska Budując ołtarz oparty na błachostkach Zapominamy jak niewiele warty jest los nasz Byle nachapać się i dostać na szczyty W płonących most tak widząc, tylko profity idą, są drogą i ty gdzieś do nikom Zmierzasz ja z muzyką Przy tym jestem ciebie nie warto a może tak bardzo się mylę, gardząc tym, czemu hołdują młode szczyle dziś. A rym jak tępyż, tyle pluje powietrze I szlakiem krętym nie zawsze jest bezpiecznie. podchodzę, od zawietrznej, wierzę w każde słowo, a życie lepsze nie zawsze jawi się kolorowo. Pośród nadętych pawie być mądrą sobą, czarną wdową, która jadę pluje, zabij.